Molium. Myśli inspirowane literaturą. Rozdział 37. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium. Audycji, która używa książek, używa literatury jako inspiracji do różnorakich przemyśleń, niestroniących od spontanicznych dygresji. Jest to audycja również bardzo o charakterze pamiętnikarskim, daleko od takiej formalnej koncepcji zawierającej na przykład recenzję różnych książek. Hmm. Ona początkowo miała być audycją zorientowaną na wrażenia z lektury. Z biegiem czasu ewoluowała do bardzo przemyśleniowej, bardzo przemyśleniowej, miejscami filozoficznej, um, sporo miejsca, inwestującej w rozwój osobisty, w rozwój duchowy, stała się, innymi słowy, dosyć, dosyć swobodna i jednocześnie moja ulubiona. Hmm. Co dzisiaj? Dziś chciałbym... Hmm. Dziś chciałbym przedstawić Tobie niespodziankę. Kolejną niespodziankę w MOLIUM. Właściwie to nie jedną, bo... Hmm. Na początek mam przygotowany taki news, którego sam się nie spodziewałem tak naprawdę... I on uprzedzi cały główny blok tematyczny dzisiejszego rozdziału. Natomiast tak czy owak, to właśnie główny blok stanowi niespodziankę również samą w sobie, a jest nim kolejny wywiad, który jest niespodzianką tym bardziej, iż jest to wywiad tym razem anglojęzyczny, który przedstawię tobie po polsku wywiadu Udzielono mi w formie tekstowej. Jeszcze nie zdradzę, kto, kto jest jego bohaterem, ale to jest wielka niespodzianka. Hmm. Um, ja zaproponowałem gościowi dzisiejszego Molium do wyboru formę, jaka bardziej by mu odpowiadała, czy byłaby to forma audio, czy byłaby to forma tekstowa. Wybrał tekst i stąd właśnie hmm, już po przetłumaczeniu na Polski dziś. 15 pytań. Do. Hmm, do kogo? Do kogo? Dobra, zdradzę, zdradzę już teraz, żeby nie przedłużać napięcia. Napięcia. Richard Stallman, drodzy Państwo, Richard Stallman, jeżeli nie kojarzysz tego nazwiska, hmm, to opowiem Ci o nim słów kilka. To jest bardzo ekscytująca figura. Hmm, było już o niej w modium. Um, i to dobrych kilka godzin, Richard Stallman, jakbym miał powiedzieć najprościej, najbardziej efektywnie, kim jest ten człowiek, to powiedziałbym kolokwialnie, twórca Linuxa. Acz on by miał mi za złe, żebym ujął to w ten sposób, dlatego że hmm, Richard, będąc bardzo pedantycznym, jeżeli chodzi o nazewnictwo, zwróciłby uwagę, że tak naprawdę chodzi o GNU Linuxa, a nie o Linuxa stricte, dlatego że to, co jest nazywane dzisiaj Linuxem, to jest um, swego rodzaju nieporozumienie, które wprowadziło nieco zamętu um, i między innymi mylnej interpretacji, gdzie na przykład częstokroć identyfikuje się jako twórcę Linuxa Linusa Torwaldsa, podczas kiedy Linus Torwalds nie stworzył systemu operacyjnego GNU Linux tylko stworzył jego jądro, tak jak gdyby silnik, i to właśnie ten silnik nazywał się Linuxem. Do powszechnej, potocznej mowy przeszło to w takiej formie, że Linuxem określa większość osób cały system operacyjny. Natomiast Richard zdecydowanie to rozróżnia, rozgranicza jądro Linux, które stworzył Linus Torvalds, a system operacyjny GNU Linux, który tworzyła tak naprawdę i tworzył nadal cała grupa, cały zespół hm, osób i to jest bardzo istotne, dlatego że hm, zmienia kierunek Twojej uwagi, jeżeli myślisz o Linuxie, szczególnie jeżeli powiedzmy podoba Ci się ten system, wartościujesz go, uważasz, że on jest interesujący, cenny, stanowi atrakcyjną alternatywę na przykład dla Windowsa, to hm, dobrym pomysłem wydaje się, żeby wiedzieć tak naprawdę, komu podziękować, komu podziękować. Linus Torvalds jest tylko jedną z wielu osób i utożsamianie Linuxa, GNU Linuxa z nim lub głównie z nim jest zdecydowanym nieporozumieniem, dlatego że GNU Linux został zainicjowany przez Richarda przez Richarda Stallmana, który hmm, zbudował wokół tego projektu całą grupę, całą społeczność osób żywo zainteresowanych Żywo pracujących nad rozwojem tego systemu, jak wspomniałem, po dziś dzień. Co więcej, to nie jest tylko kwestia, żeby wiedzieć komu dziękować, ale to też jest kwestia, hmm, że sam system operacyjny, taka wydawałoby się bardzo komputerowa, informatyczna rzecz, jaką jest GNU Linux, w tym przypadku jest swego rodzaju również pretekstem, kiedy wiesz, dlaczego on powstał. Co przyświecało autorowi Linuxa, Gnu linuxa w jego powołaniu do życia. Wtedy wyłania się znacznie szerszy obraz i Gnu linux staje się pretekstem. Pretekstem do przekazania światu pewnych wartości przez wielkie W, pewnego przesłania. Gnu Linux objawia się nam w tym ujęciu jako odpowiedź na, na nowy, niekoniecznie atrakcyjny ład w przemyśle informatycznym, gdzie um, wprowadza się pewną filozofię zamkniętego oprogramowania, pewną filozofię niekoniecznie etyczną, delikatnie mówiąc, która bardzo weszła nam w krew. Wiele rzeczy udało się przemycić za naszymi plecami, które uznaliśmy niejako z automatu za oczywiste. Richard natomiast Odkrywa przed nami te rzeczy. Hmm. Odkrywa przed nami, że pewne sprawy nie są fair, nie są w porządku, a już nade wszystko bardzo wiążą nam ręce. Ograniczają nas. Podczas kiedy mogło być zupełnie inaczej, może być zupełnie inaczej, moglibyśmy mieć znacznie szersze możliwości, moglibyśmy być bardziej ludzcy. Hmm. Przede wszystkim byłoby świetnie w ogóle mieć taką możliwość, żeby być człowiekiem i być człowiekiem legalnie. Hmm. Richard bardzo, bardzo wnikliwie przedstawia nam te zagadnienia, między innymi w różnorakich esejach, prelekcjach, przemówieniach, wykładach, które daje po dziś dzień na całym, całym świecie. Hmm. On jest taką ikoną, on jest takim trochę, żartobliwie mówiąc, prorokiem, ewangelistą tych idei, um, w sporej mierze wypływających z etyki, bardzo blisko dotykających etyki tego wszystkiego. Ale co jest najważniejsze dla mnie w tym, to to, że on jako hacker, jako informatyk, jako geniusz, jako osoba wybitnie uzdolniona powołał do życia GNU Linuxa nadal jako pretekst do niesienia jakichś wartości ideologicznych, do niesienia, transportowania jakiejś filozofii, jakiegoś spojrzenia na świat. To jest zaskoczenie, dlatego że wydawałoby się, jeżeli powierzchownie na to spojrzeć, że to po prostu kolejny haker, kolejny geniusz, który coś świetnego, rewelacyjnego stworzył i tyle. Natomiast w tym przypadku, co odróżnia go od innych tego typu hmm, fenomenalnych osób, wynalazców, to to, że on w swojej osobie łączy, łączy informatyka wydawałoby się więc umysł ścisły, z takim hmm, filozofem to wydawałoby się mało powiedziane, z filozofem i z takim bardzo wynikliwym, błyskotliwym obserwatorem tego, co się wokół dzieje, jak wygląda nasze życie, um, jakie mamy możliwości rozwoju własnego, jako indywidualne jednostki, zarówno jak i jako społeczność, jakie mamy możliwości współpracy z innymi, jakie mamy możliwości pomocy innym ludziom, pomocy sąsiadowi, pomocy bliźniemu i tak dalej i tym podobne. To jest głębokie i szerokie zagadnienie, o którym wiele opowiedziałem już w Molium, nawet w dwóch rozdziałach bodajże. Hmm łącznie dobrych kilka godzin. Jeżeli interesuje Cię przekaz Richarda, to zachęcam do zapoznania się z tymi konkretnie przeszłymi rozdziałami. Znajdziesz je w archiwum molium na łamach strony internetowej moliumpodcast.blogspot.com molium, m jak Mariola, na początku, na końcu, podcast przez c, moliumpodcast, jednym ciągiem pisane, Tam odnajdziesz między innymi rozdziały dedykowane Richardowi Stalmanowi A dziś, dziś, jak mówiłem, wywiad z Richardem. Zadałem mu 15 pytań, więc to będzie takie 15 pytań do Richarda i udzielił mi hmm, mniej lub bardziej wnikliwych odpowiedzi, z którego to hmm, faktu jestem bardzo hmm, zadowolony i bardzo się cieszę, że już niedługo będę mógł zaprezentować tobie hmm, ten dosyć świeży przekaz od Richarda Stallmana, ikony hmm, pewnej ikony, która nadal jest obecna na tym świecie, nadal daje wykłady, jest aktywny, jak wspomniałem, nadal propaguje swoje przesłanie swoją pewną wiadomość, hmm, którą niesie i która ma potencjał duży bardzo, żeby ulepszać nasze życie. Hmm. Tak jak chociażby wspomniany GNU Linux, który hmm, faktycznie stanowi dosyć interesującą alternatywę. Ja tak na marginesie powiem, że swojego czasu um, frapowało mnie, jak w praktyce używałoby się tego całego GNU Linuxa. Dlatego, że wcześniej stykałem się z takim stereotypem, że to jest system dla, dla kogoś, kto się musi znać, musi dużo wiedzieć, trzeba mieć jakąś wiedzę, że to jest toporne w używaniu. Hmm. Taki stereotyp był wokół tego, w którymś momencie jednakowoż zmobilizowałem się, żeby tego spróbować, żeby się odważyć. I poeksperymentowałem sobie trochę z tym gnu Linuxem, z różnymi dystrybucjami. To jeszcze nie były hmm. wtedy te dystrybucje, które Richard określiłby mianem najbardziej etycznych, najbardziej czystych w cudzysłowie, patch wolnych w znaczeniu wolności. Hmm. Um. Wartości przez wspomniane wielkie W, ale to, były, to był już jakiś krok w stronę tego systemu operacyjnego, w stronę tej alternatywy odmiennego pewnego podejścia do komputera niż tego znanego z Windows czy z macOS. To był już jakiś krok, więc eksperymentowałem. Eksperymentowałem z Ubuntu, eksperymentowałem z Linux Mint, eksperymentowałem nawet z OpenSUSE czy z Fedorą. Hmm czy z czymś jeszcze nie jestem pewien. W każdym razie miałem taki etap w życiu dosyć intensywnych eksperymentów i wiele z tego wyniosłem, hmm. wiele wiedzy. Najkrócej no mówiąc, żeby teraz bardzo nie poszerzać tej dygresji, Wspominam o niej dlatego, żeby podzielić się z Tobą bardzo cennym spostrzeżeniem, które wypływa z tych wszystkich eksperymentów i doświadczeń moich z GNU -Linuksem. Mianowicie, że faktycznie to jest bardzo atrakcyjna alternatywa, jeśli tylko dać jej szansę, jeśli się w nią zagłębić z takim przede wszystkim zrozumieniem, że to naprawdę jest alternatywa, a nie klon. Więc za tym wypływa fakt zrozumiały, oczywisty, że ta alternatywa będzie wymagała od nas pewnego przestawienia zwrotnicy w myśleniu, pewnych zmian w pojmowaniu czy w obcowaniu z komputerem, żeby nauczyć się pewnych rzeczy, poznać, jak można to zrobić po prostu inaczej. To nie jest po prostu klon kalka Windowsa, jakkolwiek są pewne, zbieżne rzeczy. Istnieje szereg pomysłów na GNU Linuxa, które starają się jak najbardziej upodabniać do na przykład Windowsa wspomnianego, żeby użytkownik czuł się jak najbardziej oswojony, żeby ta przesiadka była jak najbardziej komfortowa, jak najlżejsza. Niemniej jednak z drugiej strony GNU Linux nadal w sporej mierze jest systemem tak naprawdę nowym, alternatywnym, który hmm, nadal niesie ze sobą w sporej mierze nową filozofię, która co najwyżej może być opakowana, hmm, zakamuflowana w papierek, który przypomina opakowanie Windowsowe powiedzmy. Ale tak naprawdę mamy do czynienia z czymś nowym i to się czuje, um, używając tego systemu nawet Ubuntu, Minta, OpenSUSE czy czegokolwiek innego innej dystrybucji, Wgłębiając się w to, eksperymentując, można odczuć szereg, szereg profitów. Znowuż podam jeden przykład, żeby nie poruszać się w abstrakcji czystej. Podam Ci prosty jeden przykład na to, jak fenomenalną różnicę może robić ten system w praktyce, w codziennym życiu. Powiedzmy, że chcę sobie zainstalować jakiś program, na przykład Firefoxa albo Chroma. Nie mam jeszcze na komputerze Firefox albo Chroma, chcę sobie go zainstalować. To w klasycznym życiu na Windowsie, żeby zainstalować Firefoxa czy Chroma, to potrzebuję sobie otworzyć przeglądarkę stron, która jest już na tym systemie na komputerze zainstalowana, czyli prawdopodobnie będzie to Internet Explorer. I potrzebuję sobie wygooglać stronę Firefoxa czy Chroma, tam przejść do działu pobierania, kliknąć, żeby się pobierała, przeglądarka i jak się pobierze, to uruchomić plik i tam klikać dalej dalej, zgadzam się, akceptuję, bla bla, przejść całą tą procedurę instalacji i będę miał zainstalowanego tego Chroma czy Firefoxa. Tak to wygląda w konwencjonalnym, codziennym życiu pod Windowsem, użytkownika Windowsa powiedzmy. Natomiast pod GNU Linuxem mogę zrobić tak, mogę hmm, otworzyć sobie okienko, i w języku Linuxa napisać coś takiego, w języku GNU Linuxa, komendę, która na polski język kolokwialny brzmiałaby tak zainstaluj Firefoxa. To znaczy nie wpisuje dosłownie słów zainstaluj Firefoxa, ale wpisuje komendę, której znaczenie, wpisuje po prostu ciąg kilku poleceń. Jedna linijka, powiedzmy, której znaczenie jest zainstaluj Firefoxa. Daję Enter i... Co się dzieje w następstwie, to ten Firefox jest pobierany. Pobierana jest jego najnowsza wersja i instalowana. I po kilku, powiedzmy, chwilach mam zainstalowanego Firefoxa od razu. Nawet, jak widzisz, nie potrzebowałem uruchamiać przeglądarki internetowej. Nic. Tylko w małym okienku, tak zwanym terminalu, wpisałem krótkie polecenie, czy polecenia, dałem Enter. I po sprawie. I w ten sposób mogę sobie zainstalować nawet metodą kopii i wklej wszystkie programy na świeżym systemie, których potrzebuję, kosmicznie szybciej niż miałbym po prostu chodzić po stronach, odnajdywać strony tych producentów, albo powiedzmy z jakiegoś nawet pendrive'a czy z dysku googlowego sobie ściągać, instalki instalować, przeklikiwać się przez te wszystkie etapy instalacji. I tak jak mówiłem, dalej, dalej, dalej, dalej, potwierdź, akceptuję, licencję, takie rzeczy. Niebotycznie, konkurencyjnie, szybsze, prostsze, łatwiejsze. Absolutnie jedna z rzeczy, która mnie najbardziej oczarowała w GNU Linuxie. Inne sprawy, które mnie wybitnie oczarowały, to jak wiele rzeczy można tam zmieniać. Powiedzmy, w czasach, kiedy wszedł został opublikowany Windows 7, wcześniej Vista, to... Użytkownikom Windowsa został wtedy po raz pierwszy zaprezentowany nowy pomysł na wygląd Windowsa, że Windows może wyglądać naprawdę atrakcyjnie i interesująco. Hmm. Ale tak naprawdę, nadal, kiedy zestawić to z GNU/Linuxem, okazuje się, że w GNU/Linuxie możesz mieć tych wyglądów bardzo, bardzo wiele i można. To, co ja widziałem pod GNU/Linuxem, to po prostu. Nie była ziemia, jeżeli chodzi o to, co możesz mieć w wyglądzie na co dzień, jak atrakcyjnym może być wygląd tego systemu, a co za tym idzie, jak przyjemny może być codzienna praca z komputerem. Wyobraź sobie, powiedzmy, co najbardziej. Jedna z rzeczy, które najbardziej zrobiły na mnie wrażenie kiedyś tam, kiedy używałem Ubuntu, to hmm, wyobraź sobie coś takiego, że okno jakiegokolwiek programu, jak masz okienka pod Windowsem, to tak samo w Linuxie masz okienka, w Ubuntu masz okienka. Wyobraź sobie coś takiego, że okno, jak przesuwam myszką okno, żeby przesuwać się na przykład z prawej strony na lewą stronę, wyobraź sobie, że ono, ono się zachowuje, jakby było zrobione z galaretki. Czyli jest takie elastyczne, nie jest po prostu twarde, nie przesuwa się tylko nieruchomo, ale i za każdym jakby poruszaniem myszką tego okna, ono leciutko, tak fajnie, płynnie drga, jakby było z galaretki. To takie świetne wrażenie robi takiej sprężystości, sympatyczne, bardzo sympatyczny efekt, taki dosyć przyjazny. Um, więc Wiesz, lekko ruszę, lekko zadrga. Bardziej ruszę, to zacznie mi bardziej drgać, jakby dosłownie faktycznie było to okno galerytkowate. Bardzo sympatyczne. Takich efektów jest mnóstwo w gnux hmm. Takich bajerów, padający śnieg na pulpicie. No, całe, całe mnóstwo rzeczy można sobie dopasować, które, których w ogóle istnienie pod GNU-Linuxem mnie notorycznie zadziwiało i zaskakiwało, gdyż mnóstwo rzeczy, żeby zrobić takie alternatywne rzeczy w Windowsie, potrzebowałbym instalować dodatkowe programy. W GNU-Linuxie często okroć to wszystko jest jakby już wbudowane w środku, już jest obecne na świeżo zainstalowanym systemie. Także to tak słowem wstępu, jeżeli chodzi o to, że Gonulinus sam w sobie potrafi być dużą alternatywą. Ale wracając do Richarda, Richarda Stalmana, zanim przejdę do właściwego wywiadu, mam jeszcze garść takich ciekawostek, które kiedyś zebrałem na jego temat. To będzie taki trochę bonus, dlatego że o Richardzie już sporo opowiadałem w poprzednich rozdziałach Molium, o których wspominałem. Dzisiaj po prostu garść ciekawostek przed samym wywiadem, czego jeszcze możemy się o nim dowiedzieć, o jego gustach, preferencjach, o jego osobowości, czy podejściu do, do życia. Natomiast um, zanim to wspominałem, że dzisiaj jeszcze taki malutki news w ogóle spoza tematu Richarda, malutki, ale istotny, mianowicie hmm, od niedawna postanowiłem <grym> zeksplorować nowe doświadczenie nowe doświadczenie lektorskie. Jak to jest być lektorem? Ja bardzo lubię słuchać audiobooków i hmm, bardzo sobie cenię taką możliwość obcowania z książką w formie głosowej, kiedy słucham głosu lektora i czuję się, jak gdyby ktoś specjalnie dla mnie tę książkę mi czytał. Jeszcze jeżeli to jest lektor, którego głos, artykulację, cenię, który mi się podoba, sposób w jaki czyta mi się podoba, trafia w mój gust, to już jest w ogóle bardzo przyjemne doświadczenie słuchać jakiejś książki w wykonaniu, w realizacji tego lektora. Ale i z drugiej strony tak naprawdę ja sam również lubię czytać, czytać na głos, hmm. artykułować, akcentować takie rzeczy. I od dłuższego czasu rozważałem taki pomysł luźny, żeby czytać różne rzeczy na głos, ponagrywać, że to mogłoby być ekscytujące właściwie. Kiedy wyobrażałem sobie, że mógłbym nagrać coś własnego jedną z własnych książek, czy jakieś opracowań, czy opowiadań, czy wierszy. Zresztą jak wiesz w mulium, wiersze już recytuję własne z przeszłości, żeby je wygrzebać, wyszperać, odświeżyć już od pewnego czasu. To praktykuję w tej audycji zawsze na samym końcu, jako taka wisienka na torcie. Um, natomiast chodziło mi po głowie, że tak powiem, żeby to poszerzyć, żeby czytać więcej na głos i żeby to publikować w formie audio, bo wiele jest osób, które właśnie tą formę bardziej preferują od formy czytanej, hmm. a z drugiej strony ja lubię to robić. To jest dla mnie kolejna rzecz, którą lubię robić, więc mogłaby mi sprawiać przyjemność czytanie na głos. Hmm. Um, więc tak się miło złożyło, że niedawno... Hmm, poczyniłem pierwsze kroki i sięgnąłem po jedno z moich przeszłych, tym razem opowiadań, opowiadanie pod tytułem Ciemności. Takie dosyć mroczne, hmm. może nawet psychodeliczne. Ja zwykle nie piszę takich opowiadań, właściwie nie pisałem, bo już dawno nie pisałem, ale kiedy jeszcze pisywałem opowiadania, to absolutnie nie w takim duchu mrocznym czy psychodelicznym to był bardzo wyjątek od reguły, więc taki osobliwy twór. I z tego względu wyszedł mi dosyć oryginalnie. Z tego względu być może właśnie wybrałem to opowiadanie na pierwszy rzut, żeby je nagrać, gdyż efekt mi się dobrze dosyć oceniało, że tak powiem. Dosyć mi się podobał już wtedy, w tamtych latach, kiedy je stworzyłem. To był rok 2005. Tak naprawdę to opowiadanie nie jest zakończone. Um, on cały czas jest otwarty do dnia dzisiejszego i być może któregoś razu pokuszę się o jego kontynuację. Natomiast te kilka początkowych rozdziałów stworzonych w 2005 postanowiłem nagrać i opublikować, co też już zrobiłem. I na dzień dzisiejszy to opowiadanie znajdziesz na molimowym kanale YouTube. Um, w notatkach do tej audycji oczywiście znajdzie się link do właściwej playlisty. Jeżeli lubisz mm, takie klimaty mroczne, może nawet psychologiczne, to to opowiadanie może Cię potencjalnie zainteresować. Jeżeli nie, to ja rozważam nagranie jak najbardziej innych, już takich bardziej hmm, ciepłych, bardziej przyjaznych konstrukcji, Um, tak jak i rozważam nagranie jednych z moich książek przeszłych w tematyce rozwoju osobistego, um, mocy myśli, um, związku pomiędzy myślami, emocjami, mentalnością, a formą naszego życia. Hmm. Kto wie, co jeszcze nagram. W każdym razie to są moje pierwsze kroki um, w nagrywaniu lektorskim bardzo mnie tekstytuje, że je podjąłem i to jest ta niespodzianka dzisiaj muliumowa, że pierwsze moje lektorskie nagranie jest już opublikowana właśnie w formie tego opowiadania ciemności. A teraz już chciałbym przejść do hmm, właściwego zagadnienia, czyli Richard Stallman, w 20, 30, 30, 37 rozdziale mulium. <głos> Już nawet potrafił mi się mieszać te rozdziały. A, 37, tak, zerknąłem sobie, żeby potwierdzić. 37 rozdział Molium i Richard Stallman w Wielkim Powrocie. Na sam początek hmm, kilka faktów. Um, hmm, hmm, hmm. A się zastanawiam, czy faktycznie zacząć od tej garści ciekawostek, czy takiego wstępu do. Wywiadu, bo też są pewne rzeczy, które warto wiedzieć na wstępie, ale okej, okay, niech będzie, że ciekawostki. Jeżeli chodzi o ciekawostki, jakie wyszperałem swego czasu, głównym źródłem tych ciekawostek, co ciekawe, jest taki dokument, który Richard um, sobie stworzył, opracował, co też daje do myślenia swoją drogą, dla wszelkich osób zainteresowanych organizacją jakiejś prelekcji, żeby zaprosić go do siebie i zorganizować jakiś wykład Richarda, przemówienie, coś takiego, to on w takiej sytuacji, jak mam, dzieli się z organizatorami specjalnym dokumentem, który zawiera mnóstwo rzeczy, mogących ułatwić im organizację tego eventu, tego zdarzenia z Richardem. Co ciekawe, w tym dokumencie wiele rzeczy on opisał dosyć drobiazgowo, wiele rzeczy przewidział, faktycznie z wyprzedzeniem. Hmm obszerny dokument, ciekawy w lekturze, gdzieś tam swego czasu na niego natrafiłem i właśnie z niego w sporej mierze garść tych ciekawostek wyłuskałem. Natomiast innym źródłem, z którego te ciekawostki pochodzą również jest jego po prostu własna strona internetowa czy blog, na którym również dzieli się hmm, pewnymi rzeczami o sobie, on jest aktywny do dziś, tam pisze artykuł różnego rodzaju, sporo tego jest. Strona wygląda dosyć archaicznie, jak z lat 90., tak skromnie, ale to jest podyktowane tym, że on generalnie używa, o ile dobrze rozumiem, przeglądarki tekstowej. Ma bardzo zresztą specyficzne podejście do, do internetu, do całego korzystania z komputerów. Jest wybitnie restrykcyjny, także myślę, że jego, jeżeli naśladować go, powiedzmy, ktoś by chciał w każdym detalu, to mogłoby być to bardzo duże wyzwanie, ale z drugiej strony um, nie trzeba się przejmować tym, że może się to okazać dużym wyzwaniem, w związku z tym, że można się nim bardziej swobodnie, luźno inspirować i um, wyciągnąć z jego przykładu stopień, który odpowiadałby nam. Czyli on sam zresztą nawet w wywiadzie o tym mówi, że można można to dawkować, dozować na tyle, na ile jest dla nas komfortowo, nie musimy od razu wskakiwać na głęboką wodę, ale już pewien, nawet mały krok w stronę wolności poprawi sytuację pod kątem etyki, innymi słowy poprawi w jakiś sposób cały świat coś polepszyć, nawet mały krok, jeden, drugi, trzeci, to już będzie pewien istotny postęp. Wcale nie trzeba być kolejnym Richardem Stallmanem od razu, czy w ogóle nawet, żeby, żeby sobie polepszyć życie, a co za tym idzie, żeby nawet polepszyć życie innym. Tak jak mówiłem, dla mnie te eksperymenty z GNU Linuxem już bardzo wiele dały, ale z drugiej strony ja powiedzmy, używając Windowsa, Nadal pod tym Windowsem używam programów na licencji GNU, tak zwanej, tworzonych przez osoby właśnie z tego ruchu, tak zwanego wolnego oprogramowania, ruchu, który zainicjował Richard. Używam programów tworzonych przez te osoby pod Windowsem, bo i są te wersje tych programów, których możesz używać pod Windowsem i czerpać wszelkie profity z tego płynące, już na Windowsie. Ja w tej chwili, spoglądając w notatki przed sobą na ekranie, mam na przykład program, który nazywa się Notepad++. To jest edytor tekstu, czystego tekstu tak zwanego, który jest fenomenalnym programem, um, który zaskakuje mnie po dziś dzień. Powiedzmy, mam w nim otwarte, on potrafi w jednym oknie mieć otwartych na przykład kilka plików tekstowych na osobnych zakładkach, tak jak na przykład masz w przeglądarce stron internetowych w Chromie czy w Firefoxie, że jak otwierasz po ponownym uruchomieniu komputera Firefoxa, to prawdopodobnie pojawią się w nim wszystkie strony, które miałeś czy miałaś otwarte poprzednio, na przykład wczoraj, powiedzmy pięć stron na pięciu zakładkach każda i tak samo analogicznie działa ten program editor tekstów, w którym możemy sobie robić różne notatki. Powiedzmy miałem kilka plików otwartych, zamykam, otwieram następnego dnia i od razu mam te kilka plików otwartych. Co więcej, mam te pliki otwarte w konkretnych miejscach, w którym, na których skończyłem pracę nad nimi, czyli one nie są wszystkie otwarte z automatu na samym początku, jeżeli powiedzmy jeden z tych plików gdzieś tam zakończyłem pracę, przerwałem w środku, to on mi się otworzy w środku. Jeżeli miałem w nim zaznaczony jakiś fragment tekstu, żeby coś zapamiętać, co mam edytować, czy nad czym mam się zastanowić w następnej kolejności, to to zaznaczenie również zostanie zapamiętane. Ja nic nie muszę robić, żeby to było zapamiętane, ja po prostu włączam ten program i ono jest zapamiętane. Jeszcze większym zaskoczeniem jest na przykład to, że jeżeli, powiedzmy, stworzyłem sobie nowy plik tekstowy w tym programie i zapomniałem go zapisać, to on również zostanie zapamiętany jako niezapisany plik. To jest w ogóle niesamowite. Powiedzmy, następnego dnia otwieram ten plik i na jednej z zakładek mam niezapisany plik, którego nie zapisałem wczoraj, bo na przykład zapomniałem go zapisać. W każdym innym programie do edycji tekstów on by przepadł <śmiech> w takiej sytuacji i co najwyżej mógłby się program zapytać, czy zapisać, czy nie. Jeżeli przez nie uwagę bym nacisnął, że nie, albo w ogóle nic bym nie naciskał, powiedzmy prąd by włączyli, no to plik by przepadł, bo by nie był zapisany. Natomiast w tym programie plik nie przepadnie, dlatego że on po prostu go pamięta. On tylko pokaże nam innym kolorem ikonki, że ten plik nie jest jeszcze zapisany, ale jak najbardziej on go nam pokaże następnego dnia, co wydaje się paranormalne, ale tak w tym programie jest. I to jest w nim fenomenalne i świetne, oczarowujące, bardzo mi się podoba. Ale ten program, co warto wiedzieć, jest programem, który jest rozwijany w duchu wolnego oprogramowania, w duchu projektu GNU, w duchu wartości promowanych przez Richarda Stallmana. Także zdecydowanie warto to wiedzieć. Więc, przechodząc do właściwych ciekawostek na temat osoby Richarda, czego możemy się dowiedzieć z różnych źródeł na jego temat jeszcze, czyli ponad to, co już mówiłem w poprzednich rozdziałach Mulium, to to, że na przykład jest ateistą. Hmm. Czy, że na przykład zdecydował się nie mieć dzieci. Hmm. Co ciekawe. Czy jeszcze inna ciekawostka, że nie, u, nie uśmiecha się sztucznie do zdjęć. Jeśli już to z naturalnych powodów, ale nie przybiera sztucznych pust na potrzeby fotografii. Jeszcze inna osobliwa ciekawostka na jego temat to to, że nie nosi krawatów. Co ciekawe, dlatego że dla niego krawat stanowi wyraz bezmyślnego podporządkowania się zwierzchnikowi. Czyli jakoby mu uwłacza. A on jest bardziej zwolennikiem takiej postawy win-win, gdzie jesteśmy sobie równi i on się po prostu znacznie więcej dopatruje w krawacie jako symbolu niż po prostu takiej, takiej tradycji, niepisanego obyczaju, o którym już dawno temu zapomnieliśmy rozmawiać, po prostu bierze się to za rzecz oczywistą i nie kwestionuje. On, jak być może wiele tematów w swoim życiu, bierze to pod lupę i hmm, odkrywa na nowo, zastanawiając się, o co właściwie w tym chodzi, czy naprawdę warto to robić, czy to jest w porządku. W ten sposób odkrył mnóstwo rzeczy, które mogą otwierać oczy. Może ten krawat <gryw> to jest drobna rzecz, ale inne rzeczy, do których doszedł, które odkrył, hmm, już potrafią jak najbardziej dawać do myślenia. I tak na marginesie, jeżeli nie stykałeś, nie stykałaś się dotąd, hmm, z jego przekazem, to polecałbym tobie albo rozdziały Molium właśnie sobie posłuchać, tam w sporej mierze przedstawiam, o czym jest ten przekaz Richarda, albo polecam lekturę jego zbioru esejów, to jest taka esencja jego przekazu, wybrane eseje, ale i też transkrypcje różnych prelekcji i wykładów, które dawał tu i ówdzie. Nie wiem, czy są po polsku. Wiem, że część tych materiałów jest po polsku. Ja postaram się w notatkach do tego rozdziału Molium wrzucić odpowiednie na miary. Natomiast stricte cała książeczka, broszurka z tymi esejami. Nie wiem, czy jest po polsku. Wiem, że jak najbardziej hmm, w angielskiej wersji jest, istnieje. I jeżeli znasz ten język, to, to się wydaje dosyć wygodnym po prostu zaserwować sobie to jako PDF czy jako EPUB powiedzmy, wrzucić na smartfona czy na jakiś czytnik e-booków sobie poczytać um, jego essaystykę i tam tym samym dotrzeć do esencji jego przekazu, o co mu tak naprawdę chodzi, gdzie on dosyć drobiazgowo to wszystko wyłuszcza przed nami. Um, alternatywnym sposobem na zapoznanie się z jego przekazem jest chociażby, znowu głównie dla osób znających angielski, zapoznanie się z jednym z jego wykładów. Na YouTubie tych wykładów Richarda jest całkiem sporo. Też wrzucę jakieś na na przykładowe wykłady. Ciekaw jestem, czy pojawiły się już jakieś z polskimi napisami. Nie mam pojęcia, sprawdzę. Jak coś znajdę, to też dorzucę do notatek na miary. Hmm. Więc co dalej? Ciekawostka. Jeżeli chodzi o jego gusta w ubieraniu się, o odzież, to on bardzo lubi czerwień i fiolet i te właśnie barwy dominują w jego stylu ubierania się, chociaż się do nich nie ogranicza wcale, niemniej jednak najbardziej lubi właśnie te. Coś bardziej moliumowego, ulubione gatunki literackie. Hmm. Fikcja, science fiction, powieść grozy, czy thriller powiedzmy, czyli te anglojęzyczne mystery. Um, okazjonalnie romans, historia, antropologia nauka, matematyka, no całkiem szerokie spektrum. Ciekawe, jeszcze w, tych, w temacie tych gustów literackich będzie w samym wywiadzie. Hmm, konkretne nawet tytuły padną, także warto, warto. Hmm, co dalej? Językowo. Okazuje się, że mówi płynnie w kilku językach. Angielskim, hiszpańskim, francuskim. Dodatkowo uczy się indonezyjskiego. To tak na marginesie ciekawa rzecz, bo hmm, na mnie to robi wrażenie kiedy ja słyszę, że on płynnie włada, poza tym, że swoim natywnym językiem, rodzimym angielskim, też hiszpański, francuski, I ja słyszałem o tym, że on daje jak najbardziej wykłady w tych językach, ale to się dla mnie wydawało takim egzotycznym i abstrakcyjnym, żeby posłuchać Richarda, um, czy nawet kogokolwiek innego, kto mówi płynnie w innych językach. ja jakoś tak mi się to wydawało abstrakcyjnym i egzotycznym i postanowiłem sobie tego któregoś razu doświadczyć i na YouTubie wyszperałem wykłady, które faktycznie daje po hiszpańsku czy francuski. To jest niesamowite doznanie tego słuchać. Ja podobny eksperyment zrobiłem z Eckhartem Tolem, um, autorem książek z rozwoju duchowego wokół świadomości um, tak zwanej, o którym też było już sporo w molium. I Eckhart tak samo, oprócz tego, że daje wykłady po angielsku, to jak najbardziej możemy natrafić na jego wykłady w innych językach. Również, teraz już m, nie pamiętam dokładnie w jakich, chyba niemiecki i być może też hiszpański, kto wie, albo francuski. Um, Niemniej jednak doświadczyć tego, doświadczyć Eckharta, czyli Richarda, mówiących płynnie, w innym języku niż angielski. To dosyć egzotyczne dla mnie doświadczenie. Niesamowite, osobliwe. Osobliwe uczucie, kiedy sobie to na YouTube włączyć i posłuchać. Także hmm, ciekawe, ciekawe. A jednocześnie dowód na to, dowód dla mojego umysłu, że jest to jak najbardziej możliwe. Z jednej strony wydawałoby się, że nie ma w tym nic niesamowitego, że przecież no, można się nauczyć jeszcze jednego języka i jeszcze jednego można się nauczyć kilku. Ale z drugiej strony, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłem, jeszcze nie nauczyłem się płynnie żadnego języka, to nadal dla mnie to jest egzotyczne. Ja wiem, że ludzie to robią, wiem, że to jest możliwe w teorii, ale póki ja sam tego nie doświadczę w praktyce, to dla mnie zawsze będzie miało jeszcze posmak pewnej egzotyki i abstrakcji. Także dlatego właśnie osobliwym jest dla mnie doświadczanie tego, powiedzmy na YouTubie, jak taki powiedzmy anglojęzyczny natywnie Richard mówi swoje wykłady, hmm, prelekcje daje po hiszpańsku czy francusku. Hmm. Od strony kulinarnej, tak nawiasem inna moja pasja obok książek. Hmm. Kucharzenie, kreowanie konceptów kulinarnych i jedzenie również, jak najbardziej ze wszystkimi etapami zaangażowanymi, czyli nie tylko tak naprawdę gotowanie, nie tylko jedzenie, ale nawet zastanawianie się, co nowego przyrządzić, upiścić, wyprawa na zakupy, buszowanie po hipermarketowych półkach. To wszystko jest również moją pasją i miło mi było natrafić na kulinarne, bardziej ciekawostki, gusta Richarda. Rozpoczynając od herbaty, która, co ciekawe, ma taki pogląd, że Każda herbata będzie mu smakować, jeżeli będzie z mlekiem i cukrem. To jest taki jego wymóg. Właśnie znowuż, co ciekawe, takie rzeczy nawet znajdują się w tym jego dokumencie z wytycznymi, z różnego rodzaju poradami dla organizatorów jego obecności. Chcesz go zaprosić, żeby dał wykład? na przykład na twojej uczelni, to dostaniesz m.in. taką informację, jaką herbatę lubi, jakiej herbaty by się chętnie napił na miejscu. Ciekawe, ciekawe. Czyli właściwie każda będzie dobra, jeżeli będzie z mlekiem i cukrem, chyba że będzie to jego ulubiona, która smakuje mu bez tych dodatków. Gdzieś tam nawet okazuje się, że on tą ulubioną zwykle przy sobie ma. Co ciekawe, zwykle jest wyposażony w tą swoją ulubioną herbatkę. Ciekawe. Nie jada śniadań. A powód, dla którego nie jada śniadań jest taki, że po prostu zwykle gdy inni ludzie jadali śniadania, to on spał wtedy. I kiedy on rozpoczynał swój dzień, to zwykle pora była już, powiedzmy, obiadu. I taki prozaiczny powód odpowiada za to, że on całkowicie odwykł od śniadań. Dalej. Bardziej Gusta kulinarna, czego nie lubi, to cała lista, cała lista. Uwaga, uwaga, Awokado, bakłażana, ostrej papryki, oliwek, ostryk, smaku żółtka, deserów owocowych, kwaśnych owoców takich jak grejfrut pomarańcza, piwa, kawy. Tak, czyli herbata rządzi, smaku alkoholu. Stąd nie pije nic mocniejszego od wina. A z innych napojów. Pepsi kontra cola, woli Pepsi, hmm. nie tylko w kwestiach smakowych, co jeszcze w kwestiach ideologicznych, gdzieś tam wokół tych firm jakieś może pojawiają się kontrowersyjne zagadnienia, że jakaś firma coś nieczystego robi, to też ma wpływ na jego decyzję, w co inwestuje z podobnym zresztą, hmm, zjawiskiem mamy do czynienia, kiedy on opowiada w wywiadzie o powieściach Petera Wattsa, powieściach science fiction, dlaczego w nie inwestuje, jak tylko na nie natrafi. Właściwie z tego samego powodu, mianowicie, że hmm, no dobra, nie zdradzę, to będzie we właściwym wywiadzie. Dlaczego on kupuje książki Petera Wattsa? Ale dalej. Hmm, co ciekawe, kiedy... Też taka wskazówka dla organizatorów, że jeżeli mamy do czynienia z lunchem czy tam z obiadem, na którym będzie się znajdować więcej niż cztery osoby, to on zwraca uwagę, żeby, że dla niego właściwie to nie jest już rozrywka i wyluzowanie, tylko dla niego to jest po prostu kolejne spotkanie, gdyż nadal właśnie wymaga wysokiej koncentracji i jest dosyć absorbujący i angażujące w praktyce, to jest dosyć istotne, dlatego że hmm, to takie postrzeganie jest dla mnie ilustracją, jak bardzo on drobiazgowo, drobiazgowo i wynikliwie patrzy na życie. Z jednej strony wydawałoby się powierzchownie, że no tam, co to obiad, taki lunch, spotkamy się kaziwalowo, swobodnie w restauracji, w kilka osób, porozmawiamy gdzieś. Jak to się mówi behind the scenes, czyli za kulisami, już na przykład po całym wykładzie, spotkamy się na luzie, porozmawiamy, wydawałoby się, pewnie mnóstwo osób niczego by się takiego nie dopatrzyło w tym. Ot, po prostu rozrywkowe, swobodne spotkanie już na luzie, możemy odpocząć, rozluźnić się, um, oddać przyjemnością. Natomiast dla niego to wcale nie byłaby taka swoboda wyluzowanie, i przyjemność, tylko nadal coś, co um, absorbowałoby jego koncentrację, co wymagałoby pewnego wysiłku nadal intelektualnego z jego strony, żeby być jak najbardziej sobą, żeby być jak najbardziej precyzyjnym. Um, poprzez to, że tam jest po prostu więcej osób, trzeba to wszystko ogarniać, to może, może mieć dziwnie dla części słuchaczy, jak tego posłuchać, ale w praktyce jak się nad tym zastanowić, to ma faktycznie głęboki sens, że to jest faktycznie, to może się stać faktycznie kolejny wykład, tylko po prostu w przebraniu. To jest coś takiego, um, gdzie hmm, ja w życiu rozmawiałem z wieloma osobami przez telefon um, i tak wychodziło nierzadko, że przekazywałem im pewną wiedzę, tłumaczyłem im pewne rzeczy dokładnie tak, jakbym nagrywał audycję w jakichś tematach, w których jestem kompetentny. Równie dobrze mógłbym nagrać audycję, mógłbym właściwie włączyć przycisk nagrywania i wyszłaby do złudzenia. Kolejna po prostu audycja, jakich mam wiele za sobą, bo audycje w pewnych tematach, jak już mówiłem, w obrębie moich kompetencji w życiu nagrywałem i sporo się ich zebrało. Sporo było też jednakowoż rozmów, niby prywatnych rozmów telefonicznych, które przeprowadziłem z wieloma osobami, a które brzmiały do złudzenia jak kolejne audycje. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że teraz tak, z zewnątrz wydawałoby się, że ja nie nagrywam audycji, nie daję żadnego wykładu, żadnej prolekcji. po prostu się rozluźniam. Rozluźniam się, sprawiam sobie pewną rozrywkę. Coś całkowicie swobodnego. Ale w praktyce wychodzi na to, że po takiej rozmowie ja jestem dokładnie w takim samym stanie jak po nagraniu audycji. Um, czyli inaczej mówiąc, spot, roz, taka rozmowa wymagała ode mnie właściwie tego samego, co um, taka bardziej aktywność profesjonalna w formie nagrania danego wykładu, kiedy potrzebujesz się skoncentrować, potrzebujesz być bardzo obecny, bardzo świadoma, bardzo zogniskowana na zagadnienia, żeby to wszystko ogarniać, żeby to wszystko przyczynowo, skutkowo ładnie przedstawić, wyłuszczyć. Hmm. Jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie, jak najbardziej zrozumiale. To absorbuje tak samo. Czyli coś, co wydawałoby się swobodną aktywnością, wyluzowaną, odpoczynkiem, tak naprawdę odpoczynkiem nie jest. I warto to rozróżnić, że to jest po prostu przykrywka, złudzenie. Warto rozróżnić, że tak naprawdę masz do czynienia nadal z czymś, co jest wysiłkiem dla Ciebie. Warto być tego świadomym, bo to może ustrzec Cię przed prostym przemęczeniem, czy przed prostym pracoholizmem. Hm. Że może Ci się z jednej strony wydawać, że tylko kilka godzin pracowałeś, czy pracowałaś, a w praktyce może się okazać, że znacznie więcej, znacznie dłużej. Ale nie byłeś, nie byłaś tego świadomy, świadoma dlatego, że część tych aktywności etykietowałeś, etykietowałaś jako rozrywkę, jako Swobodę, wyluzowanie. I w tym przypadku, kiedy Richard zwraca uwagę, że dla niego spotkanie z ilością więcej niż cztery, powiedzmy, osoby, to już nie jest po prostu odpoczynek i relaks, tylko kolejna intelektualna aktywność, kolejny wysiłek. Jest to dające do myślenia i ilustruje jego wnikliwość co do, co do jego własnego życia, co do inwestowania własnych zasobów, gdzie on stwierdza dosłownie, że te rzeczy nie są dla niego relaksem, lecz pracą, nadal pracą, po prostu pracą. Hm. Dosłownie tak stwierdza, że to nie jest relaks, wtedy tylko praca dla niego. Hm. A jeżeli chodzi o wspomnianą pracę, to dowiadujemy się, że pracuje kiedy chce, czyli zwykle. Hm. Czy jest pracoholikiem? Być może ten swobodny model pracy on zyskał w sporej mierze, domyślam się, dzięki temu, że wygrał stypendium makartura swego czasu, o czym też będzie w wywiadzie. Um, które pozwoliło mu praktycznie uniezależnić się od innych źródeł przychodu. Więc zyskał możliwość bardziej elastycznego modelu pracy, w którym sam sobie wyznacza, kiedy będzie pracował i w praktyce wychodzi, że zwykle zwykle to robi, zwykle pracuje. Um, kiedy bardziej wniknął w to, jak to wygląda u niego w szczegółach, to wspomniał, że tak dziennie wychodzi mu takiej pracy od 6 do 8 godzin, która sprowadza się w sporej mierze do prostego, odpowiadania na maili w sprawach projektu GNU, czy um, fundacji wolnego oprogramowania, czy całego ruchu wolnego oprogramowania, bo przypomnijmy, że poza tym, że on stworzył tak zwany ruch wolnego oprogramowania, to również powołał do życia fundację, czy taki bardziej oficjalny organ, który um, tym wszystkim zarządza, hmm. Rozpowszechnia na świecie. Fundacja Wolnego Oprogramowania. Więc prosta korespondencja wydawałoby się, hmm, ale 6-8 godzin. Ciekawe. Co dalej? Hmm. W podróży poza domem tak naprawdę przebywa ponad połowę aż czasu, czyli faktycznie całkiem dużo podróżuje. Ja zanim zorganizowałem z nim ten wywiad, zanim udało mi się to skutecznie zrobić, to trochę potrzebowałem sobie poczekać. To nie była taka kwestia z dnia na dzień, że napisałem do niego i od razu w ciągu kilku, maks kilkunastu dni udało mi się ten wywiad zrealizować, dopiąć na ostatni guzik. Ja sobie trochę poczekałem eufemistycznie mówiąc, trochę to trwało, hmm. Dobrych kilka miesięcy, być może nawet, kto wie. Ale poprzez to, że Richard był zainteresowany, i ja tak naprawdę trzymałem rękę na pulsie, hm, gdzieś tam się czasem przypominałem, to udało się ten wywiad w końcu jednak stworzyć, co mi bardzo cieszy. Gdzieś tam że jestem wdzięczny za to Richardowi, że wygospodarował czas i udało się ten wywiad akurat na zwieńczenie 2016 roku mi dostarczyć, dzięki czemu dostarczę go dzisiaj tobie. Zwierzaki. Okazuje się, że lubi koty, jeśli są przyjazne względem niego. Tak samo zresztą być może cała reszta zwierzątek, szczególnie um, papugi, które uważa za najinteligentniejsze zwierzęta w ogóle. Jeżeli papugi też jakiś konkretny egzemplarz, papugi, jakaś konkretna papuga jest dla niego przyjazna, to już w ogóle szczególnie hmm, ją lubi. Um, i, i ceni sobie w ogóle op, możliwość obcowania z tymi, z tymi istotami. Hmm. O koty. No miło wiedzieć miło. Chociaż ciekawe, jak się wspomni o tym takim motywie, jak koty. <głosy> Potrafią się zachowywać względem papug. To ciekawe, co by było z takiego trójkąta. Richard i kot goniący papugę. Kot przyjazny i papugę przyjazną. Ciekawe, co by było. No ale to taki żarcik. W każdym razie, co dalej? Jeżeli chodzi o jego preferencje, okazuje się, że lubi, wspomina, że lubi naturalne piękno. Jak góry, czy górskie wybrzeża. Lubi starożytne budowle, imponujące i nietypowe budynki, nowoczesnej architektury. Hmm. Co ciekawe, lubi pociągi w tym punkcie. Jego gust zbiega się z moim, gdyż ja również bardzo, bardzo lubię pociągi. On pociągi darzy sympatią na tyle, że jeżeli ma do wyboru jechać powiedzmy wiele godzin pociągiem, a na przykład samolotem, ma tą alternatywę pociągiem, to on wybierze mimo wszystko pociąg. Chociaż mógłby znacznie szybciej dotrzeć do celu samolotem, to wybierze pociąg właśnie dlatego, że że lubi pociągi, darzy jest sympatią. Hmm. Poza tym lubi Jaskinia i jest początkującym łazikiem takim jaskiniowym. Hmm. Jeżeli chodzi o gusta muzyczne, znowu, lubi muzykę taneczną. Nie lubi rocka, country, rapu, reggae, techno i amerykańskiego folku. Czyli o wiele łatwiej mu widocznie znowu precyzować czego nie lubi niż to co lubi. Hmm. Ale znowu, wiesz, to jest bardzo praktyczna wartość, dostarczać takie informacje organizatorom. Hm. Kto by pomyślał o czymś takim? Ale to faktycznie znacząco podwyższyć może jakość jego doświadczeń życiowych. Kiedy on napisze o takich rzeczach, uprzedzi z góry, za czym nie przepada, delikatnie mówiąc, to po prostu nie będzie tego doświadczał. Organizatorzy, którym powiedzmy zależałoby na tym, żeby on spędził jak najbardziej atrakcyjnie czas w ich powiedzmy kraju czy mieście również mogą być usatysfakcjonowani, mając większą pewność, że ten czas faktycznie będzie dla niego komfortowy, że nie będzie jakiegoś nieświadomego fupa. Um, tylko faktycznie to, czego on będzie doświadczał, będzie mu odpowiadać, da mu przyjemność, um, nie zapewniając mu z odwrotnej strony dyskomfortu. Hmm. Co dalej? Hmm. On, jako dla niektórych osób osoba staroświecka, ma taki pogląd, żeby nie wysyłać mu e-maili większych niż 100 kB bez uprzedniego zapytania. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to może być takie osobliwe dla szczególnie dzisiejszych użytkowników, czy to komputerów, czy internetu, 100 kilobajtów... To jest nic. Czasem zwykła stopka graficzna może, hmm, może tyle zawierać. Niestety. Um, hmm. Kiedyś natomiast to była kwestia tak zwanej netykiety. Zasad dobrego wychowania pewnej kultury, poziomu czy klasy w codziennym używaniu internetu wśród ludzi korzystających z tegoż. W czasach, kiedy dostęp do tego internetu wyglądał zupełnie inaczej, łącza były znacznie hm, wolniejsze. Wtedy się bardzo liczyło to, jak wiele danych przesyłasz, na przykład ile ważą twoje maile. Hm. I w tamtych czasach było dosyć powszechnym, że nie wysyłało się faktycznie większych przesyłek bez wcześniejszego zapytania. Jeżeli ktoś robił to bez pytania, to było zdecydowanie w niedobrym tonie postrzegane. Ale słyszeć coś takiego dzisiaj, to jest dosyć osobliwe. Dzisiaj, kiedy takie hmm, zagadnienia dawno przestały w praktyce, wydawałoby się mieć znaczenie. Kiedy mamy łącza o przepustowości mierzonej w megabitach, kiedy mamy światło wody i dalej, hmm, To jest dosyć osobliwe napotkać kogoś, kto nadal zwraca uwagę na coś takiego. Dalej, organizacja prelekcji, zagadnienia ściśle bardziej dotykające bliżej organizacyjnych spraw. Jeżeli powiedzmy chcesz zorganizować prelekcję z Richardem, to co ciekawe, jeżeli chodzi znowuż o to jego drobiazgowość czy wnikliwość, on w tym swoim dokumencie, w tych swoich wytycznych Wyraźnie rozróżnia przykładowo, co załatwiać, jakie sprawy należą do kompetencji jego samego, a jakie sprawy należą do kompetencji jego asystentki. Hmm. No, co się ciekawego okazuje, bowiem, że ma widocznie asystentkę. I wyraźnie rozgranicza, z jakimi sprawami zwracać się do niej, z jakimi sprawami zwracać się do niego. Co wiele musi również ułatwiać. Hmm. Bardzo interesującą ilustracją jego etyki czy wyobraźni jest jego zagadnienie względem opłat za wstęp. Może się okazać, bowiem, że coś wcale nie dziwnego, że za taką obecność na wykładzie Richarda organizatorzy mogą żądać pewnych opłat od każdego chętnego, kto chciałby się na takim wykładzie pojawić. I Richard tutaj... Um, ma pewne uwagi co do tych opłat za wstęp, głównie sprowadzające się do tego, żeby te opłaty hmm, były jak najniższe, jak tylko się da, dlatego, że on dostrzega, że mija się z celem, żeby stawiać pomiędzy ludźmi, a jego przekazem zbyt wysokie mury, czy po prostu ograniczać, czy inaczej mówiąc, no, on zdaje sobie sprawę z tego, że czym wyższe te opłaty za wstęp będą, tym mniej osób będzie mogła przyjść, bo nie każdego po prostu będzie na to stać. Mi było miło dowiedzieć się, że on takie rzeczy ma jak najbardziej na uwadze, że on się tym interesuje. Szczególnie kiedy widzimy wokół osoby, które bez zamknięcia za swoje wykłady potrafią brać jakieś kosmiczne w ogóle sumy, um, które w rezultacie sprawiają, że na taki wykład może pozwolić sobie dosyć wąska liczba osób. Hmm. I to się wydaje takim zaprzeczeniem, szczególnie kiedy mówimy o powiedzmy mówcach w tematach rozwoju duchowego czy osobistego, to się wydaje, czy jakaś etyka czy coś, to się wydaje zaprzeczeniem, że z jednej strony chcą pomagać ludziom, z drugiej strony z automatu stawiają takie mury. Hmm które daleko wychodzą ponad rekompensatę pokrycie jakichś tam kosztów organizacyjnych, kosztów podróży, czy rekompensat wysiłku. Um, po prostu nie mamy tak naprawdę wtedy tego przekazu skutecznie dostarczonego, tylko mamy tą sporą barierę. To się wydaje jedno drugiemu przeczyć. To, to się wydaje kontrowersyjnym zagadnieniem. Z jednej strony mamy dobry biznes, z drugiej strony to jest pytanie, co jest dla ciebie efektywnością, jak definiujesz efektywność, czy definiujesz ją jako um, poziom wygenerowanego przychodu na koncie, wpływów, czy generujesz ją jako ilość osób, których życie zmieni się na lepsze w związku z twoim wykładem, jakiego udzieliłeś gdzieś. Co jest dosyć interesujące. I co ciekawe, on też podsuwa organizatorom takie luźne pomysły do rozważenia, że mogą na przykład rozważyć dla części przynajmniej osób wstęp darmowy, na przykład dla studentów czy dla osób nisko opłacanych czy politycznych aktywistów. Można wytyczyć sobie jakieś grupy, które po prostu miałyby darmowy wstęp, czy inaczej podejść do tego zupełnie w takim modelu, że wstęp jest darmowy, ale opłata można, można być pobierana za certyfikat uczestnictwa, który może się okazać dosyć wartościowym, na przykład jako element do CV. Hmm. Certyfikat uczestnictwa w prelekcji, czy wykładzie, czy czymś w tego rodzaju Richarda Stallmana, który jednak jest figurą rozpoznawalną na całym świecie, takim jest rodzajem ikony. Taki certyfikat mógłby być wartościowym punktem w Twoim CV. I za otrzymanie takiego certyfikatu mogłaby być pobierana opłata dla każdego chętnego, kto byłby zainteresowany takowym dokumentem. Natomiast sama obecność na wykładzie mogłaby być darmowa. Ciekawy pomysł, ciekawy. Miło obcować za sobą, która bardziej ceni wartość przekazu Hmm. Prawdziwą wartość to, żeby pomagać innym naprawdę, niż y, tą materialną stronę, stronę finansową. Przecież nie musiałoby tak być. Miał wybór, ale wybrał to. I z tego powodu <śmiech> się cieszę. Co dalej? Um, <śmiech> Jego drobiazgowość, ciekawe, i wnikliwość potrafią się nawet sprowadzać do tego, że kiedy on rozpatruje miejsce, w którym ma udzielić prelekcji wykładu, to również bierze pod uwagę, kto jeszcze będzie na takim evencie. W tym na przykład, jakie media będą zaangażowane w samą tak. choćby reklamę, gdyż on zdaje sobie sprawę z tego, że może być taka sytuacja, że mogą być reklamowane media, których przekaz będzie zaprzeczeniem jego własnego. I akurat on ma to jak najbardziej na uwadze, dba o spójność i nie jest absolutnie zainteresowany, żeby dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że powiedzmy, on będzie dawał wykład na jeden temat, a powiedzmy, reklamować się będzie na tym evencie jeden ze sponsorów, który ma zupełnie inne poglądy. Um, tylko dlatego, że opłaca się to organizatorem. On akurat. Um, widziałby w tym pewną przeszkodę, yy, przeszkodę dla konsekwencji jego przekazu. Innymi słowy, chcę, żeby treść i forma szły ze sobą w parze. Treść jego przekazu, jego przesłania na wykładzie czy prelekcji, żeby szła w parze, żeby harmonizowała z całą otoczką, z tym, co taki człowiek dozna, czego doświadczy na takim eventie żeby nie było zaprzeczeń, żeby wszystko było spójne, to ta drobiazgowość była dla mnie interesująca, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że on nawet interesuje się takimi rzeczami jak dobór reklamodawców, żeby oni nie zaprzeczali jego przekazowi, czy kto tam jeszcze występuje tak naprawdę, bo mogą to być jakieś zbiorowe eventy, nie tylko jednoosobowy powiedzmy wykład Richarda, ale mogą być też inni, um, inne osoby dające wykłady i może to być całkowite też zaprzeczenie lub częściowe jego przekazu. To też ma dla niego znaczenie jak najbardziej. Hm. Tak jak i dobór dziennikarzy, co ciekawe, um, hm, że on bardzo na przykład dużą wagę przywiązuje do pewnej nomenklatury. Ja podałem ten przykład z GNU Linuksem, że jest ten, hm, to nieporozumienie w nazywnictwie, które dla większości osób dzisiaj nie ma znaczenia ale dla niego ma znaczenie bardzo istotne. To nazywnictwo Linux Agnulinux. I dlaczego ma to dla niego znaczenie? To on tego samego wymaga od mediów, które chcą dalej przekazywać jego przesłanie, jego wiedzę, jego punkt widzenia. On tego wymaga, żeby one honorowały, innymi słowy, jego widzenie tej nomenklatury, to, co jest dla niego absolutnie istotne, no, jak, tak jak na przykład tą kwestię z tym GNU Linuxem, żeby to było jak najbardziej honorowane, czyli nie może być takiej sytuacji, że w artykule o Richardzie, powiedzmy, czy w organizatorzy, w, powiedzmy, na jakichś tam plakatach, czy, czy transparentach napiszą, że to jest twórca Linuxa, czy coś, bo to, to by była wręcz potwarz, to, to by po prostu się absolutnie mijało z celem. Hmm takich rzeczy, takich zagadnień jest więcej, on drobiazgowo wyłuszcza je w tym swoim dokumencie z wytycznymi i jednym z takich najpopularniejszych zagadnień, gdzie łatwo się może noga powinąć komuś nieprzygotowanemu to jest rozróżnianie wolnego oprogramowania od tak zwanego open source, to jest, od, to jest właściwie znowu kolejna rzecz, która um, dla przeciętnego odbiorcy jest nie zrozumiała, właściwie nieświadomie często są po prostu ze sobą mylone te pojęcia. To, co ogłosi Richard z bardzo rozpromowanym i rozpowszechnionym na świecie ruchem open source. To się tak kojarzy. Jeżeli nigdy powiedzmy nie słyszałeś czy nie słyszałaś o wolnym oprogramowaniu i zaczynasz się czegoś o tym dowiadywać, a jest dosyć prawdopodobne, że słyszałeś już lub słyszałaś o open source, to bardzo szybko mogą ci się te rzeczy zacząć kojarzyć, zacząć, zacząć się wydawać podobnymi dosyć. I to jest zrozumiałe. Niemniej jednak, to są jednak różne rzeczy. Bardzo różnica między nimi jest istotna, właściwie fundamentalna. I absolutnie nie można, nie jest właściwym rozpatrywanie ich jako nazwy różne, tego samego, jako synonimy. I teraz, jeżeli tego nie wiesz, Możesz zrobić błąd nieświadomie, niecelowo, ale ten błąd może bardzo zakłócić hmm, to, o co Richardowi chodzi, jego przekaz, to, na co on chce zwrócić, zwracać uwagę. Więc dziennikarze, którzy hmm, mają być, powiedzmy, wybrani do przeprowadzenia wywiadów z nim, um, oczekuje się od nich tego, żeby honorowali te fundamentalne, najważniejsze punkty nomenklatury. Tak jak na przykład z tym Linuxem, czy rozróżnieniem wolnego oprogramowania w kontekście open source, żeby to nie był synonim, że to jest zupełnie co innego. Hmm. Co dalej? Hmm, hmm, hmm. Patrzę sobie w notatki. Zwraca uwagę też, jakby też kolejnym zaskoczeniem dla mnie było to, studiując ten dokument z wytycznymi, że um, on hmm, tam, zwraca uwagę, starał się jakby rozluźnić organizatorów, którzy mogą czuć się na przykład onieśmieleni jego osobą, um, mogą czuć jakąś traumę, stres, czy mogą mieć wręcz jakieś takie pragnienie, żeby absolutnie mu we wszystko mu zadowolić go w każdym najmniejszym temacie drobiazgowym i w ogóle traktować jako świętego. Czasem tacy się zdarzają. Jak najbardziej. Więc um, on stara się to jakoś rozluźnić, rozluźnić atmosferę. Um, hmm. Na przykład zwraca uwagę, że w niektórych miejscach, w których był organizatorzy zachowują się w taki sposób, że wszystko co on powie identyfikują jako, jako rozkaz, polecenie dla siebie. Czyli innymi słowy, um, poczuwają się w obowiązku, żeby wszystko realizować. Wszystko, co powie Richard, brać sobie do serca, na maksa i um, hmm, absolutnie spełniać, realizować, jak taki jean w butelce. Czyli innymi słowy, za bardzo przejmują się rolą. <laughs> um, zdecydowanie on próbuje to jakoś rozluźnić, żeby, żeby um, zachęcić ludzi do tego, żeby nie podchodzili do tego w ten sposób. Hmm. Tak jak i powiedzmy um, hmm. on podaje ten przykład, że powiedzmy, że mówi, wspomina jakieś rzeczy, które mogłyby być dobre, jakieś luźne sugestie, pomysły, coś zauważa, jakieś spostrzeżenia i zwraca uwagę, że takie spostrzeżenia luźne, jakieś takie luźne uwagi, Zdarzają się organizatorzy, dla których takie luźne uwagi, spostrzeżenia są, są właściwie absolutnym imperatywem, żeby poruszyć niebo i ziemię, żeby to wprowadzić w czyn. Czyli znowu to, to takie zdecydowanie zbyt przejmowanie się rolą, ja bym to tak nazwał, zbyt bardzo biorą sobie do siebie, do serca pewne rzeczy. A nie o to chodzi, żeby aż tak się... Hmm, Spinać? Jak to się mówi kolokwialnie? Hmm. Co dalej? Też zwrócił uwagę, że kiedy następuje jakaś nieprzewidziana sytuacja, jakiś problem, jakieś zakłócenie czegoś, to część organizatorów ma z tym stres i przedkłada taką informację Richardowi uprzedzoną jakimiś długimi przeprosinami, usprawiedliwieniami. No on zwraca uwagę na to, że nie ma takiej potrzeby, żeby po prostu, że, że to są zbędne, nie, niepotrzebne rzeczy. To, co jest istotne, to po prostu skoncentrować się na użytecznych, praktycznych informacjach i nie ma potrzeby przepraszać za to, jeżeli coś wyszło organizacyjnego, tylko po prostu bądźmy praktyczni, um, Przechodźmy do sedna, skupmy się na efektywności, nie angażujmy niepotrzebnych emocji, gdyż nie ma takiej potrzeby tak się bardzo przejmować. Czy innymi słowy, on w takich punktach jawi się jako osoba taka bardziej, bardziej ludzka, która odziera z siebie tą szatę takiej świętej ikony, którą niektórzy mu nadają, proroka, niedotykalnej osoby, idola, któremu trzeba rozkładać złote czy czerwone dywany pod stopami wszystko. Absolutnie on hmm, chce to burzyć, chce być traktowany bardziej po ludzku niż, niż specjalnie. Um, podając na przykład innym, inną sytuację jako ilustrację tego, kiedy powiedzmy widzisz, że on jest gdzieś tam bardzo wciągnięty, zaabsorbowany w pracę na komputerze. Jak mówiłem, przecież on większość czasu pracuje. Każdą wolną chwilę stara się inwestować w pracę. To jeżeli masz do niego jakąś sprawę, a widzisz, że on jest zaangażowany, hmm, w, gdzieś coś tam robi, zaabsorbowany, to żebyś nie czekał, czy nie czekała, aż on skończy. Dlatego, że można w takim przypadku czekać w wieczność, w nieskończoność, tylko żebyś miał mu przerywać. Także on stara się jak najbardziej zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby jak najbardziej mu przerywano, kiedy jest taka potrzeba, nie stresować się, nie peszyć, tylko po prostu to robić i, i będzie jak najbardziej w porządku. Spodobało mi się to takie bardziej ludzkie podejście Richarda do... Um, do organizacyjnych takich spraw, od takich bardziej formalnych, po nawet takie bardziej ludzkie, jak tu podałem przykłady, um, jak obcować z nim jako po prostu człowiekiem, żeby się tak nie stresować jego osobą, jego obecnością, nie przyjmować że na to, tylko po prostu, wyluzować, spodobało <śmiech> mi się. Tym bardziej, że kiedy wyobrażam sobie, że byłbym sam organizatorem, takiego eventu z Richardem, to po lekturze takiego dokumentu z wytycznymi czułbym się znacznie lepiej na starcie, znacznie bardziej komfortowo. Z jednej strony mając znacznie większą pewność, że nie popełnię jakiejś gafy poprzez to, jak drobiazgowy jest to dokument, jak wiele rzeczy detalicznie jest w nim wyłuszczonych, a z drugiej strony, że sam Richard mi jakby dosłownie podaje informacje, żebym się tak nie przyjmował, nie stresował innymi słowy między wierszami, tylko żebym traktował go bardziej po ludzku po prostu, jak um, równego sobie, a nie świętego, jak już mówiłem, ikonę sztuczną, idola, coś, coś, coś w ten deseń. Hmm. Ok, więc teraz myślę, że przejdę do właściwego wywiadu z Richardem, do tych magicznych 15 pytań, które mu zadałem. Um, jeszcze słowem takiego właściwego, Wprowadzenia do tego wywiadu jako takiego, już konkretnego. Chciałem powiedzieć, um, dla, szczególnie jeżeli Richard jest dla ciebie całkowicie nowym konceptem, po raz pierwszy się stykasz z jego osobą, z jego przekazem, to pewne rzeczy mogą być dla ciebie niekoniecznie jasne, niekoniecznie muszą być jasne. Na przykład takie coś, w jakim znaczeniu użyty jest termin wolność. To jest jedno z tych słów kluczy w przekazie. Richarda Stallmana, wolność, um, które Richard używa w znaczeniu wolność tak jak mamy. Hmm, wolność słowa, wolność poglądu, wolność osobista, wolność dobycia sobą. Um, w takim znaczeniu hmm, niewinnym, żeby nie ulegać gdzieś tam. Na przykład słyszysz taki związek, um, Wolny Program, to żeby to, kiedy Richard to mówi, to. Jest bardzo, bardzo wysoce prawdopodobne, że on nie ma na myśli, że program jest wolny, że działa wolno, tylko że program jest wolny w znaczeniu, w tym duchu jest tworzony wolnego oprogramowania. Zachowuje pewne zasady wolności, które on definiuje zresztą w swoim przekazie, takie główne wolności. Ja w Molium wcześniej o Richardzie również opowiadałem, o tym, o tych głównych jakby punktach, wolnościach propagowanych przez Richarda, co czyni innymi słowy program wolnym. Hmm. Hmm. Jakby szanującym, honorującym naszą wolność, wolność użytkownika, a nie ją użytkownikowi zabierającym, zniewalającym jego. Takie rzeczy, jak program może zniewalać użytkownika? Hmm. To dla laika może być w ogóle abstrakcja. Używasz komputera czy używasz smartfona z Androidem jak te programy mają cię zniewalać możesz nie czuć tego w ogóle to jest w ogóle zagadka. jak te programy mają cię zniewalać jo. po studiu Richarda i odkryjesz z zaskoczeniem faktycznie że to ma miejsce tylko że zostało tak zmyślnie hmm, zakamuflowane za naszymi plecami że wiele rzeczy, po prostu na wiele rzeczy nie zwracamy uwagi. Przeciętny użytkownik nie zwraca uwagi na wiele rzeczy i po prostu o nich nie wie. Traci mnóstwo, nawet nie będąc tego świadomym. Um, hmm. No ale wracając do, do tej wolności, więc wolne programy, niewolne, analogicznie, niewolne oprogramowanie to jest takie, które hmm, nie honoruje tych zasad wolności użytkownika o których mówi Richard w swoim przekazie. Innymi słowy, najczęściej jest to oprogramowanie tak zwane własnościowe. Hmm. Okej, okay, co jeszcze warto wiedzieć, to to, że Richard ma takie tendencje czasem do tworzenia takich nowych słówek, czy związków takich, żeby zaakcentować, że coś jest nie w porządku, a mylnie jest uważane jako jeszcze jedna rzecz, jak najbardziej, której się nie kwestionuje i nie myśli o niej bierze się za rzecz oczywistą, to on czasem, żeby to jakoś bardziej zaakcentować, że to jednak nie jest w porządku i nie powinno się tego brać za oczywistość, to jakoś używa oryginalnych bardziej określeń, jak na przykład nieruch, czyli non-movement po angielsku, jak masz na przykład ruch wolnego oprogramowania, to dla niego Ruch open source, to właściwie on um, nie przepada za tym open source'em zdecydowanie, dlatego określa to mianem nie ruchu, tak bym to na polski przetłumaczył, niezbyt dobrze to brzmi, lepiej to brzmi chyba po angielsku jako taki non-movement, czyli zaprzeczajne, coś co wydaje się um, być, um, hmm, być czymś, a tak naprawdę tym nie jest. To jest szeroki temat, teraz nie będę zagłębiał się tak bardzo w to, Um, o co chodzi z tym open source a free software, czyli wolnym oprogramowaniem a open source dlaczego jest duża różnica na czym to polega, dlaczego Richard jest cięty na ten open source, że tak powiem um, to wychodzi jak postudiujesz sobie um, jego przekaz tak jak już mówiłem, czy to na YouTubie czy to czytając jego eseje, czy to słuchając Molium poprzednio, to tam wychodzą te zagadnienia, m.in. z open source um, co dalej? Co dalej warto wiedzieć a propos wywiadu, czy coś jeszcze? Samo tłumaczenie. Jeżeli chodzi o tłumaczenie na język polski, bo oczywiście wywiadu udzielił mi Richard po angielsku. Ja mu zadawałem pierwotnie pytania po angielsku również, pierwotnie tak zresztą pisząc. Dopiero wtórnie przetłumaczyłem je na potrzeby polskiego czytelnika, słuchacza na... Nasz rodzimy język i jeżeli chodzi o to tłumaczenie, jakie konstruowałem, to starałem się być jak najbardziej um, hmm, wiernym, jeżeli chodzi o oddawanie tekstu źródłowego, anglojęzycznego, czyli starałem się jak najmniej używać tak zwanego wolnego tłumaczenia. Tylko sporadycznie tu i ówdzie zmieniłem to i owo, żeby bardziej przystępnie, ładniej brzmiało, natomiast generalnie trzymałem się tej wierności treści, żeby oddać jak najwięcej z oryginalnej treści, dosłownie, w języku polskim. Tym samym maksymalizując szansę na to, żeby jak najwięcej tego przekazu Richarda po polsku przekazać, oddać. Hmm. Co dalej? Jeżeli chodzi o formę tekstową, to tak nawiasem, ja jeszcze noszę się z zamiarem opublikowania tego wywiadu w formie tekstowej, to w formie tekstowej w związku z ograniczonym charakterem tejże, że ona nie ma takich rzeczy jak niewerbalna warstwa, akcentowanie, mówiąc ja mogę akcentować pewne rzeczy, artykułować w tekście, tego nie mogę zrobić, to w samym tekście pokuszę się jeszcze dodatkowo o to, żeby przynajmniej spróbować oddać ten akcent czy artykulację w formie jakichś wyróżnień, pogrubień, podkreśleń coś napisać kursywą, żeby w ten sposób przynajmniej położyć na coś bardziej akcent, na wszystko na co warto. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o taki właściwy wstęp do wywiadu. I teraz właśnie chciałbym go sobie zaprezentować. Już właściwy wywiad z Richardem Stalmanem, 15 pytań. Już teraz. Pytanie pierwsze. Bazując na Twym ogólnoświatowym doświadczeniu, wykłady i prelekcje w wielu krajach, czy myślisz, że przeciętnemu użytkownikowi zależy na poruszanych przez Ciebie zagadnieniach? Lub czy jest może bardziej zorientowany na praktyczne wykorzystywanie urządzeń za wszelką cenę, wliczając cenę wolności? I Richard odpowiada. Jest niezaprzeczalnym faktem, iż większość użytkowników nie dba o kwestię wolności oprogramowania. W istocie większość współczesnych użytkowników nigdy o tym nie słyszała. Po prostu nie myśleli o tym, jak niewolne oprogramowanie poddaje ich władzy i panowaniu jego producentów. Zresztą, gdzie mogliby kiedykolwiek natknąć się na to? Nie wśród przyjaciół, nie w mediach głównego nurtu lub prasie branżowej, które usilnie zachęcają czytelników do oceny oprogramowania opartej wyłącznie na wartościach praktycznych, takich jak funkcje czy cena. Przypuszczam, że ma to coś wspólnego z reklamowaniem własnościowego oprogramowania i systemów w tychże mediach. Tak więc zadania ruchu wolnego oprogramowania rozpoczynają się edukowaniem ludzi, by zadawali głębsze pytania. Czy program, który uruchamiasz szanuje Twą wolność? Wyjaśnienie tego zagadnienia znajdziesz tutaj. Tutaj Richard podaje konkretny linki, a te wszystkie linki, które on podaje też oczywiście wrzucę, umieszczę w notatkach do tego rozdziału molium. Fakt, dalej Richard mówi, odpowiada. Hm. Fakt, iż współczesne niewolne oprogramowanie jest również prawdopodobnie malware, daje nam, daje nam dodatkowy argument. Przepraszam. Zobacz, tutaj link. Malware to tak na marginesie szkodliwe oprogramowanie. To termin oznaczający programy komputerowe, które w taki czy inny sposób Tobie szkodzą. Starają się udawać, że są w porządku, ale tak naprawdę coś robią za twoimi plecami bez twojej woli, nierzadko nieetycznego. Na przykład przekazują jakieś informacje o tobie, o tym co robisz w tym programie, o tym co masz innego na komputerze zainstalowanego i tak dalej. Szeroki temat, tym jest właśnie malware, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie działające w taki czy inny sposób w wyższym lub niższym stopniu na twoją niekorzyść, bez twojej woli, bez twojej świadomości. Dalej odpowiedź Richarda. Hmm. Lecz nasza praca jest utrudniana poprzez sukces nieruchu open source, który zwykle dociera do ludzi przed nami, ucząc ich myśleć o naszym wolnym oprogramowaniu jako open source, sprowadzając do względów czysto praktycznych. Oto dlaczego liderzy ruchu wolnego oprogramowania unikają terminów otwarte, open i zamknięte. Chcemy, by ludzie zdawali sobie sprawę, iż nasze idee bardzo różnią się od open source, które znają. Następne pytanie. Mówiąc o prawdziwie wolnych, jak w słowie wolność, np. wolność słowa, poglądów itp., dystrybucjach GNU Linuxa, dla kogo są one najbardziej przystępne? Pod względem know-how, łatwości pierwszych kroków? Lub inaczej mówiąc, Jakie cechy charakteru mogą być najbardziej przydatne dla początkujących użytkowników GNU Linux? Odpowiedź. Myślę, że to pytanie nie ma sensu. GNU Linux nie jest trudny w użytkowaniu, jeśli korzystasz z graficznego interfejsu. Następne pytanie. Dlaczego lubisz papugi? Wspomniałeś, że są najinteligentniejszymi zwierzętami. Czy mógłbyś proszę to rozwinąć? Odpowiedź. Lubię udomowione papugi, kiedy one lubią mnie gdy lubią moje towarzystwo. Jest to podyktowane częściowo ich inteligencją, a częściowo towarzyskim charakterem. Jakkolwiek zależy to od konkretnego gatunku i papugi. Następne pytanie. Czego potrzebowałeś, aby płynnie mówić po hiszpańsku i francusku? Jakie techniki nauczania mógłbyś polecić? Co zadziałało przede wszystkim dla ciebie? Odpowiedź. Mój sposób nauki języka to na początek nauka z podręcznikiem, nauka czytania. Następnie czytam książki dla dzieci, być może w wieku 7 lat. Dalej dla nieco starszych dzieci, nastolatków i wreszcie dla dorosłych. Oczywiście zabiera to kilka lat, podczas których muszę sprawdzać wiele słówek w słowniku. Kiedy znam wystarczająco słów i gramatyki, zaczynam pisać maile do osób, które prawdopodobnie mówią tym językiem. Daje mi to praktykę w pisemnej konwersacji. Równolegle do tego praktykuję mówiąc zdania sam do siebie w głowie. W końcu czuję się gotowy, by spróbować właściwej rozmowy, więc organizuję wizytę w kraju, o którym mowa. Następne pytanie. Dlaczego interesujesz się nauką języka indonezyjskiego? Odpowiedź. W MIT przez trzy lata grałem balijską muzykę gamelan. Przestałem, gdyż zbyt dużo podróżowałem. Mająca miejsce rok później wizyta w Nowej Zelandii dała mi szansę na odwiedzenie Bali. Podjąłem lekcję sulingu, gdyż w moim ostatnim roku grania gamelanu suling, to jest rodzaj bambusowego gwizdka, był moim instrumentem. Lecz nie zaszedłem daleko, częściowo dlatego, iż guru i ja nie znaleźliśmy wspólnego języka. Dlatego przyszło mi na myśl, by uczyć się indonezyjskiego. Jako, że jest on nauczany przez indonezyjczyków jako drugi język, jest stosunkowo łatwy do opanowania. A jako, że nie jest językiem z grupy indoeuropejskich, interesuje mnie również lingwistycznie. Następne pytanie. Czy rozpowszechnianie wolnego oprogramowania dla Windows Mac OS ma znaczenie w szerszej perspektywie? Finalny cel, który chciałbyś widzieć na świecie? Odpowiedź. Instalacja wolnych programów na oprogramowaniu własnościowym daje ludziom sposób na zrobienie kroku w kierunku wolności, bez potrzeby zmiany wszystkiego za jednym zamachem. Dla przykładu, jeśli zainstalujesz i będziesz używać LibreOffice zamiast Microsoft Office pod Windows lub macOS, znaczna część twojej pracy będzie uwolniona, a ty przywykniesz do migracji. Stąd zalecamy, by organizacje migrowały z Windows na GNU Linux, zaczynając od zastępowania ich głównych aplikacji wolnymi odpowiednikami, instalując je pod Windows. Kiedy już przywykną do wolnych aplikacji, uruchamianie ich pod GNU Linux miast pod Windows nie będzie dużą zmianą. Pamiętaj, iż niewolne, zniewalające użytkownika oprogramowanie pokrywa więcej systemów niż Windows i macOS. Wszystkie główne mobilne systemy operacyjne są bądź całkowicie, bądź częściowo własnościowe, jak również bardzo niewiele ich aplikacji jest całkowicie wolna. Następne pytanie. Dla niektórych osób przesiadka na wolne oprogramowanie, ruch wolnego oprogramowania może być wyzwaniem pod względem możliwych ograniczeń technicznych, jak na przykład brak danych sterowników. Nie mówiąc już o bardziej restrykcyjnym stylu życia pod względem wolności, jak na przykład jak połączyć się z Wi-Fi w McDonaldzie bez uruchamiania niewolnego kodu Javascript? Jak mógłbyś zachęcić początkujących, chętnych do przesiadki na wolne oprogramowanie lub nawet naśladowania Ciebie w szerszym ujęciu, biorąc pod uwagę różne przeszkody, na które prawdopodobnie natrafią? Odpowiedź. Sugeruję, byś pozbywał się części niewolnego oprogramowania jedna po drugiej z Twojego życia, krok po kroku. Każda część niewolnego oprogramowania, jakiej zaprzestaniesz używać, będzie krokiem ku wolności w komputerowym aspekcie Twojej rzeczywistości. Pytanie. Myśląc o przesiadce na wolne oprogramowanie, proszę podaj nam kilka przykładów narzędzi, które są dla Ciebie najbardziej atrakcyjne, wliczając te używane w codziennym życiu przeciętnego użytkownika. Odpowiedź. Pytasz złą osobę. Ja nie jestem jak przeciętny użytkownik, a rzeczy, które robię na komputerze, zwykle różnią się od tego, co robią inni w domyśle przeciętni użytkownicy. Następne pytanie. Jak postrzegasz sens lub potrzebę istnienia konceptu waluty lub jej ekwiwalentów w kontekście etyki? Czy myślisz, że jest on konieczny dla duchowo dojrzałej cywilizacji? I tutaj jeszcze uwaga ode mnie. W tym punkcie Richards. Chciał bardziej zrozumieć, o co chodzi mi, zadając to pytanie, więc przemodelowałem je na potrzeby naszej konwersacji do takiej formy i to właśnie na tą formę, którą teraz przeczytam Tobie, Richard odpowiedział do niej, właśnie się ustosunkowując. Pytanie w nowej formie. Jeżeli wyobraziłbyś sobie społeczeństwo przyszłości, co zrobić z pieniędzmi walutą? Czy myślisz, że są nadal w porządku, czy też byłoby możliwe żyć bez pieniędzy w kompletnie przeprojektowanej, planetarnej mentalności? Odpowiedź. Mogę wyobrazić sobie dwa rodzaje społeczeństwa bez pieniędzy. Zdyscyplinowane piekło albo wyluzowany hipisowski raj, gdzie maszyny wykonują całą pracę. Smutno powiedzieć, iż pierwsze wydaje się bardziej prawdopodobnym. Następne pytanie. Co sądzisz o idei bezwarunkowego przychodu? Jak na przykład inicjatywa Daniela Strauba i innych w Szwajcarii. Cytat z tego Daniela. Nie proponujemy płacy minimalnej, ale bezwarunkowy dochód. Nadszedł czas, by częściowo rozdzielić ludzką pracę i dochód. Żyjemy w czasach, kiedy maszyny wykonują większość pracy manualnej i to jest świetne. Powinniśmy celebrować. Odpowiedź. Myślę, że ogólny pomysł jest obiecujący, być może stanowczo niezbędny. Nie studiowałem zagadnień, jak to urządzić w detalach. Pytanie. Czy postrzegasz zasobożerność oraz dodawanie zbędnych nowych funkcji do programów komputerowych jako zjawiska zwykle nieobecne w wolnym oprogramowaniu? Cytat z Wikipedii: Czym jest zasobożerność tak zwana? Negatywne określenie pewnego typu oprogramowania oznacza program, który ma nieproporcjonalnie duże zapotrzebowanie na zasoby systemowe. Moc procesora, pamięć RAM oraz pamięć trwałą w stosunku do swoich możliwości. Często program taki działa wolniej na komputerze o większej mocy obliczeniowej niż jego starsze odpowiedniki na sprzęcie mniej wydajnym, oferując jednocześnie porównywalne możliwości. Odpowiedź. Myślę, że jest to poboczne zagadnienie, niewarte wspomnienia w porównaniu z pytaniem, czy program daje komuś niesprawiedliwą moc nad jego użytkownikami. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, jeżeli program jest wolny, respektujący wolność, wówczas staje się zainteresowany dalszoplanowymi kwestiami, takimi jak co jest w nim przekonującego, a co nie. Jeśli myślę, że ma zbyt wiele funkcji, mógłbym je usunąć, o ile chciałbym podjąć się tej pracy. Zwykle jednak mniej problematyczne jest ich ignorowanie. Pytanie: W wolne oprogramowanie, wolne społeczeństwo, wybrane eseje czytamy, cytat z Richarda Stallmana, gdy uczynisz krok, inni ludzie uczynią ich więcej. I razem w końcu zrealizujemy cel. Jak dzisiaj postrzegasz skalę tego postępu? Czy myślisz, że nabrał już samodzielnego rozpędu, dzięki czemu mógłbyś ufać lepszej przyszłości? Czy może jeszcze nie? Odpowiedź. Tak, w ogromnym stopniu. Spójrz na całe wolne oprogramowanie tworzące system operacyjny GNU Linux. Są dziesiątki tysięcy użytecznych, wolnych aplikacji, które możesz uruchamiać pod GNU Linux. Jakkolwiek ten postęp jest centkowany. Na pewnych frontach postępuje bardzo wolno. Myślę, że jest tak dlatego, iż naszej społeczności brak energii, by wyzwolić wszystkich użytkowników komputerów poprzez powszechne zastępowanie niewolnego oprogramowania. Jest to ideą projektu GNU, jak i ruchu wolnego oprogramowania, a jednak większość użytkowników GNU nie ujrzało prawdziwie jej urzeczywistnienia. Jeśli masz na myśli, iż możemy się zrelaksować i uznać za oczywiste, iż nasza komputerowa przyszłość będzie wolna, nie sądzę. Co widzieliśmy w minionych dziesięciu latach, to rozpowszechnianie się przenośnych komputerów, stanowiących tak naprawdę platformy dla własnościowych aplikacji. I większość z tych aplikacji istnieje tylko po to, aby przywiązać użytkownika do pewnych dysusług, również go krzywdzących. Pytanie: Czy mógłbyś wspomnieć i podzielić się Twoim doświadczeniem z dnia, gdy powiedziano Ci o otrzymaniu nagrody MacArthur Fellowship? Odpowiedź: Podniosłem słuchawkę i usłyszałem obcy głos mówiący: Jestem ABC z XYZ. Dzwonię, by poinformować cię, że zostałeś nagrodzony. Natychmiast dokończyłem to w myślach złotym pierścieniem, jeśli odwiedzisz nasze osiedle. Lecz zamiast tego powiedział, iż otrzymałem nagrodę MacArthur Fellowship. Nie miałem pojęcia, czy to było prawdziwe. Poszedłem więc w dół korytarza do biura profesora Abelsona i powiedziałem mu o telefonie. A on rzekł, wiedziałem, że masz to otrzymać. Na tym etapie wiedziałem już, że dzieje się to naprawdę. Pytanie. Tutaj, tutaj link, zaprezentowałeś szerokie spektrum swego literackiego gustu. Czy mógłbyś podzielić się z nami przykładami powieści science fiction i innych, które szczególnie Ci się spodobały? Odpowiedź. Aktualnie czytam Zabójczą Sprawiedliwość autorstwa Anne Leckie, to ode mnie do powiedzenia, i odnajduję w niej bardzo interesujące społeczeństwo, choć ciężkie do podziwiania. Inne książki, które polecam, Ogień nad Otchłanią, Wernora Wingo, Diaspora, Grega Egana oraz Ślepowidzania Petera Wattsa. Kupuję każdą książkę Petera Wattsa, na którą napotkam, ze względu na obrzydliwy sposób, w jaki został potraktowany przez rząd USA. Zobacz, i tutaj link, który to wyjaśnia. I ostatnie pytanie. Co sądzisz o teorii starożytnych astronautów, pozaziemskie wpływy na wczesną ludzkość lub istnienie pozaziemskich cywilizacji jako takich? czytałeś zakazaną archeologię, ukrytą historię ludzkości, autorstwo Michaela Cremo i Richarda Thompsona. Odpowiedź. Niezwykłe twierdzenia wymagają niezwykłych dowodów, a ja nigdy nie widziałem dowodu tego rodzaju, ilustrującego, iż obcy odwiedzili Ziemię. Twierdzenia te zmierzają ku naiwnym nieporozumieniom. Jeśli jesteś ciekaw naska, polecam naska La Le Clue de Misteres. Nie jestem z francuskiego dobry, nie wiem jak to przeczytać na pewno. Henry Stierlina. Jeżeli ciekawi cię grobowiec Króla Pakala, polecam Reading Maya Art, Andrea Stone i Marka Zendera oraz Maya Cosmos, Fridla, Shell i Parkera. Hmm. Wszystkie te nazwiska oczywiście w tekstowej wersji wywiadu umieszczę. Tak to właśnie kończy się wywiad z Richardem Starmanem. 15 pytań, na które hmm, udzielił mi odpowiedzi. Czy było ciekawie? Hmm. Interesująco, że rozjaśnił pewne zagadnienia. Dowiedzieliśmy się jeszcze więcej o nim. Hmm. Trochę takiego też uchylenia zakulisowych informacji oraz poglądów na różne um, zagadnienia. Miejscami mnie zaskoczył. Ja jednym z głównych powodów, na koniec dla którego cieszę się, z tego wywiadu jest to, że jak gdyby skalibrowałem sobie postrzeganie jego osoby. Mnie intrygowało, kiedy zgłębiałem informacje na jego temat. Cały ten jego przekaz, który tak bardzo mnie fascynuje, intrygowało mnie, jak daleko sięga jego perspektywa i to był jeden z motywów przyświecających mi w dobieraniu pytań, żeby skalibrować, jak daleko sięga perspektywa Richarda Stallmana. Przede wszystkim w tym punkcie dotyczącym waluty, czy w punkcie dotyczącym hmm, obcych powiedzmy, co mają opcje do Richarda Stallmana, czy waluta, ale waluta jest znacznie bliżej, bo um, kiedy wspomnimy sobie, że Richard w swoim przekazie tak naprawdę wcale nie sprowadza się, nie ogranicza tylko do oprogramowania komputerowego, ale i wychodzi znacznie szerzej ze swoim przekazem dotyczącym etyki, dotykając takich zagadnień jak prawo autorskie, patenty i inne. Gdzieś tam między wierszami czasem trudno oprzeć się wrażeniu, że on ma tak naprawdę na myśli znacznie więcej niż tylko te komputerowe sprawy, ale bardziej bycie człowiekiem, tak naprawdę, człowieczeństwo, to wydaje się naturalną konsekwencją, że mogłoby to iść nawet dalej, można by sobie te pytania dalej zadawać: co jest etyczne, a co nie, co jest w porządku, a co nie, co gdzieś tam zostało za naszymi plecami nam wciśnięte i zbyt w oczywisty sposób uznajemy to, nie kwestionując. A może wypadałoby jednak to zakwestionować, zrewidować, hmm, czy to nadal jest potrzebne, czy to nadal się sprawdza, a może to nigdy w porządku nie było. I jednym z takich zagadnień jest koncept dla mnie, waluty. Jako takiej. Hm. Pieniędzy jako takich. Stąd to moje pytanie, jako próba takiego wysądowania Richarda. Hm. Um, być może um, hm. jakaś szersza, głębsza dyskusja mogłaby więcej powiedzieć na ten temat, bardziej to um, pogłębić, kto wiem. Niemniej jednak ten wywiad dotyka pewnych kwestii. Więc jak mówiłem, sąduje, kalibruje, stanowi jakąś ciekawostkę, i jestem wdzięczny, że jak już mówiłem, że. Że Richard udzielił odpowiedzi, wygospodarował czas. Um, dosyć, istotne, dosyć istotne. Także tyle, jeżeli chodzi o ów wywiad dziś. Wywiad z Richardem Stallmanem, twórcą GNU/Linuxa, ruchu wolnego oprogramowania oraz założycielem fundacji tegoż. Hm. Na zakończenie dzisiejszego molium, zgodnie z tradycją, chciałbym przeczytać Tobie kolejny wiersz z mojej przeszłości. Także jeżeli interesujecie Cię poezja, to zapraszam do wysłuchania. Jeżeli nie, to dziękuję Tobie za całą uwagę. Dzisiaj w dzisiejszym molium, to był rozdział 37, mówił Thomas Lee. Wiersz z 20 sierpnia 2003 roku. Odwiedziny. Światło zgasło, bym mógł trafić do Ciebie. Wielka czarna próżnia zasyca mnie w Tobie, bo wiem, że jesteś i całą noc zmieniasz. Światło zgasło. Prowadź mnie niewidzialną obserwacją, wyłączeniem zbędnej. Prowadź swoim okryciem. Prowadź w głąb ciemności, którą rozświetlimy wewnątrz. Bym mógł w Tobie zasnąć bym mógł się odnaleźć gdzieś w tobie, byś zatraciła się w opowieści wędrowca strudzonego podróżą. Przybyłem w nocy do ciebie, bo wiem, że noc jest z tobą i tyś jej podarkiem. Czego szukasz? Czego Czego szukasz, wpatrując się godzinami w to okno? W tą noc za oknem? W tą nicość za szybą? Co mówią tobie głosy kropel deszczu? I co mówi wiatr? Nie poznaję ciebie. Jesteś inny, a może zawsze byłeś. Pozbawiasz się sensu, monotonią, oczerni. Popatrz uważnie za szybę. Nic tam nie ma. Nic nie ma. Jakiż ból narodził się w twym sercu. Czego nasłuchujesz? Czego wypatrujesz? Wędrówka moja pośród nocy, gwiazd, deszczu, który mówi mi o kolejnych kroplach opadłych na ziemię pełnej wiatru, który Coś słyszał, kogoś słyszał. Ja wiem, dokąd idę. Niczym roślina, tylko jesteś i tylko istniejesz. I tylko nocą żyjesz, a za dnia nieodparte wrażenie, że ciebie tu nie ma. Jestem pośród nocy. Ja wiem, dokąd idę. Wiem, gdzie się odnajdę.